Dzisiaj trochę o walutach przyszłości. Słuchajcie, świat obecnie trochę oszalał na punkcie na przykład czegoś takiego jak bitcoiny. Już nie wiadomo w co inwestować, tak? Czy inwestować w papierowe, czy w złote, czy w elektroniczne. Co znaczy elektroniczne? Gdzie to jest? Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. W co inwestować? Co będzie tą walutą przyszłości, która w przyszłości będzie miała jakąkolwiek jeszcze wartość? Jak wiadomo, papier jest tylko papierem, tak? to co my mamy w portfelu, to wiesz kawałki miedzi, kawałki papieru które teoretycznie mają jakąś wartość, jeśli komuś je przedstawimy to samo te same, te, tą samą wartość mają cyferki gdzieś na zapisane na jakimś dysku otwartym w jakimś banku to jest dysk twardy, ale to jest zapis magnetyczny albo elektroniczny i na tym zapisie, temu zapisowi teraz ufamy i to jest twoja nasza waluta przyszłości, taki zapis. Więc takie bitcoiny, które są już czysto elektronicznym zapisem, w zasadzie niewiele się różnią. Ale słuchajcie, jeśli się przyjrzymy mechanizmowi powstawania tych pieniędzy, jakichkolwiek pieniędzy w obecnych czasach, to dowiemy się, że już dawno, dawno, dawno temu już nie jest to środek płatniczy. Nie jest to jedynie środek płatniczy. Jest to narzędzie do kreowania ogromnego długu. Każda moneta, każdy pieniądz, jaki masz w portfelu, to tak naprawdę dług. Pamiętam kiedyś moje przerażenie, gdy na studiach dowiedziałam się, czym jest mechanizm kreacji pieniądza. Przerażenie moje było naprawdę duże, bo zapomnieli w tych książkach napisać o jednym mechanizm kreacji pieniądza hmm. no jest dosyć proste, mamy tą stopę procentową gdzieś tam się można, na, bank można tyle pożyczyć, ile ma tam w tej stopie musi zatrzymać jest to w miarę do zrozumienia i powiedzmy, że no teoretycznie może nigdy nie do odkręcenia z powrotem tak? czyli jeśli każdy by chciał swoje pieniądze wyciągnąć z banku, to nie jest to możliwe eee... ale Powiedzmy, że można temu zaufać, tylko wiecie, takie fajne wzory na to są, jak to działa, nie? Jak takie pieniądze działają, nie? Jeszcze piękne wzory są. Yy, no wiecie, ze 1000 złotych się robi nagle, nie wiem, chyba ze 12 tysięcy, to je dobrze pamiętam. Yy, więc yy, fajna rzecz, nie? Tylko słuchajcie, w tym mechanizmie kreacji pieniądza, który mnie uczyli w podręcznikach, zapomnieli o jednej banalnej sprawie. Zapomnieli o tym, że do tych pieniędzy że do tych pieniędzy dodawane są odsetki, kary i inne tego typu rzeczy. Jeśli mamy zwykły mechanizm pieniądz, kreacji pieniądza, tym takim znanym ogólnie wzorem przedstawionym, gdzieś tam na portalu NBP można znaleźć, może takie wideo tam znaleźć, taką instrukcji jakby, jak, się, jak to bank robi pieniądze, tak? że jeden pożycza, drugi coś tam i tak dalej. Jak do tego jeszcze dopisać, słuchajcie, wszystkie kary od kredytów, wszystkie ubezpieczenia, długi i tak dalej, które też w zasadzie są kreowane w momencie tworzenia nowego kredytu, tak? to, są, to są naprawdę kreowane pieniądze dodatkowe, których nie ma na rynku, nigdy nie istniały i nigdy nie zostały obliczone, to mamy naprawdę ogromny problem. Problem pojawia się i się pojawi. I to będzie już niedługo. A dlaczego niedługo? Ludzie jakiś czas temu, słuchajcie, był, mm, był kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. Coś tam z tymi bankami poszło nie tak. A po prostu zaczęło brakować tego pieniądza. Zaczęli dawać te kredy kredyty dosyć łatwo. To samo chyba na Islandii, zdaje się, się stało. Kredyty dawali dosyć łatwo, nie było komu tego spłacać, nie było za co tego spłacać, No taki jest pewien mechanizm. No i się pojawia problem. Brakuje po prostu pieniędzy na kolejne kredyty. Jak brakuje pieniędzy na kolejne kredyty, to z czegoś każdy, banki muszą żyć, z czegoś gospodarka musi żyć. Ludzie co to zauważają, zaczynają inwestować w bitcoiny i na tego typu rzeczy. Bo powiedzmy, że jest to osobny system finansowy, który na razie chyba. O ile dobrze jest wszystko zorganizowane, jest wolny od tego typu lichwy, ale wątpię w to. Wątpię w to, bo wszystkie różne portale handlujące tymi bitcoinami e, prędzej czy później gdzieś tam sobie myślę, zorganizują podobne tego typu mechanizmy. Po prostu jest to w naszej naturze, że czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy więcej nagromadzone i do tego dążymy i jakiekolwiek mechanizmy. E, Jakikolwiek mechanizm, nawet techniczny, temu myślę nie zaradzi, nie zaradzi naszej naturze, choćbyśmy bardzo chcieli. W każdym razie nawet te bitcoiny, To wszystko wartość Bitcoina jest obliczana na podstawie wartości dolarów, czy tam złotych, czy euro, czy czegoś takiego, tak. Ciężko powiedzieć, że ludzie próbują zrobić, żeby ten Bitcoin był wartościowy, ale na chwilę obecną sama obsługa tego Bitcoina jest tak skomplikowana. W porównaniu do zwykłych pieniędzy, że jest to nieużyteczny produkt finansowy. Choć kto wie, jaka będzie przyszłość tego, tego, tego nie wiem. W każdym razie, jak obecnie ratuje się ten zwykły system finansowy, na to mamy obecny sposób bardzo ciekawy. Zaraz o tym powiem. Um, Jaką mamy teraz metodę na to? Metodą na to, obecnie opracowano, są wszystkie płatności bezgotówkowe e, takie mam, miałem takie kiedyś głupie podejrzenie, była słuchajcie, była chyba olimpiada gdzieś i z pewnego kraju za, zakazali witać się rękami mm, zakazali się sportowcom witać rękami z innymi sportowcami dlaczego? bo przez ręce przenoszone są zarazki jakieś tam niby teoretycznie, żeby nie zachorować, jakaś wiecie, świńska grypka, coś tam takiego, nie? słuchajcie, to jest genialna metoda był już jakiś kraj, zdaje się w Azji, gdzie w trakcie epidemii jakiejś świńskiej grypy czy czegoś zakazali obsługi, zakazali posługiwania się gotówką, pieniędzmi, tak? Można się było tylko posługiwać kartami i płatnościami elektronicznymi. Obecnie każdy z nas ma już kartę zbliżeniową, tak? Żeby przypadkiem nikogo nie dotykać, robiąc płatność. Ale czy to naprawdę są wirusy? Czy przez tyle lat. Nagle powstały takie wirusy, że nagle na tych pieniądzach, które tyle osób dotyka i masz w portfelu i tyle osób je dotykało, nagle tam są aż takie bakterie, że, że, że nie będzie można się dotykać, dotykać tych pieniędzy, nie wiem czy to będzie wprowadzone, czy będzie to jakoś łagodnie zrobione, na razie widać, że jest to łagodnie zrobione, po prostu um, gdzie nie mamy już po prostu brak możliwości płatności gotówką, a jedynie płatność kartą, jedynie płatność zbliżeniową, są już takie automaty, gdzie już nie ma nie ma miejsca na gotówkę, nie ma miejsca na, na, na monety dlaczego? dlatego, że jeżeli nie ma miejsca na monety, to te pieniądze są tak naprawdę nie w Twojej kieszeni Ty ich tak naprawdę nie masz jeśli one są w banku te pieniądze tak naprawdę nigdy nie są Twoje w banku, a są tak naprawdę cały czas depozytem bankowym w związku z tym Mechanizm kreacji pieniądza może nadal trwać. Jest cała propaganda, żeby nam powiedzieć, że posługiwanie się pieniędzmi, banknotami, monetami jest drogie, niebezpieczne, że bardzo bezpieczne jest posługiwanie się kartami zbliżeniowymi, plastikowymi, że te transakcje są bezpieczne, są tańsze, bo mennicy nie muszą działać, nie muszą pracować, drukować itd. No ja nie wiem, czy posługiwanie się banknotami jest tańsze, bo wystarczy raz wydrukować, patrzcie ile tak się obecnie drukuje a, a posługiwanie się jakoś rozdają te lotki wyrzucają, to jest makulatura, tak? Trochę może lepsza, może droższe, drukowanie jest, ale no jest na pewno moim zdaniem tańsze niż utrzymywanie całej infrastruktury plastikowej, elektronicznej, metalowej, tak? całej infrastruktury, którą non-stop trzeba utrzymywać i trzeba non-stop do tego dokładać pieniędzy. Teoretycznie to ma być niby tańsze, bezpieczniejsze i tak dalej, tak? Masz kartę zbliżeniową, gdzie sorry, ale jeśli ktoś się, na przykład Cię przytuli z czytnikiem, to może Ci odczytać i sobie skasować te, te zbliżeniowe, ten limitik mały. Tak to mniej więcej działa. Ale propaganda jest o tym, że jest to bezpieczne. Jakiś czas temu banki, jak były wymiana kart, to wysyłali już tylko te zbliżeniowe. Nie można było poprosić o niezbliżeniową. Pamiętam, jedna osoba, moja znajomy, chciał prosić o niezbliżeniową, chciał poprosić o starą kartę, to mu nie dali, bo już nie ma, nie? Tak to mniej więcej działa. Wszystko to prowadzi do tego, że, wiecie, menu są zamykane, banknoty będą coraz mniej w użytku, i wszystko to prowadzi do tego, że mamy depozyty w banku. Co to są depozyty w banku? Depozyty w banku to nie są pieniądze. Depozyt w banku jest to umowa między tobą a bankiem, że bank na twoje życzenie ci wypłaci te pieniądze. Aha, no tak, yy, taka umowa. Tylko to są też różne, wiecie, tam obostrzeżenia. Jeśli to jest jakaś duża kwota, to bank sobie tam sprawdza, to analizuje, nieważne, czy to sprawdza czy analizuje. W każdym razie, jeśli na przykład, jeśli te pieniądze zostają między bankami, czyli jeśli Ty nie tyle wypłacisz te pieniądze, co przelejesz z banku do banku innego, to jeszcze jest OK. Gorzej, gdybyś chciał wypłacić. Dlaczego? Bo tak jak powiedziane, nie ma możliwości, aby każdy mógł wypłacić te pieniądze. Wszystko to prowadzi do tego, że te depozyty w bankach są większe i mechanizm kreacji pieniądza jeszcze może trwać na przetrwanie. Tak? Taki, taki ratunek w tym momencie świat znalazł. I to cały świat znalazł. Nie wiem, z tego co słyszałem, chyba w Danii Mennicy już zamykają, bo już niepotrzebna. Cały świat obecnie wprowadza tą właśnie metodę, czyli przekładamy się na depozyty. Nie mamy już pieniędzy, mamy jedynie umowy z bankami, że tam są nasze pieniądze. Ale to nie jest o pieniądze, to jest tylko umowa, że ten elektroniczny zapis przedstawia jakąś realną wartość. I mogłoby się wydawać, że to jest jakaś teoria spiskowa, ale moim zdaniem nie ma tu żadnej teorii spiskowej. Teoria spiskowa jest w naszej nieświadomości, która e, po prostu potrzebuje czegoś, żeby utrzymać jakieś status quo, trzeba utrzymać to, co jest, bo zmiany są straszne i żeby utrzymać to, co jest, bo zmiany są straszne, robimy wszystko, żeby to się jakoś funkcjonowało, żeby jakoś to wyglądało, żeby to działało. I tak to mniej więcej działa na całym świecie w wielu aspektach, jak widać w tym bankowym też. Ale to jest słuchajcie łatka, łatka do tego, co się miało zadać dziać około 10 lat temu, czyli ten wielki kryzys finansowy, który się nie zadział. Był tylko upadek są Zjednoczonych, trochę tam upadło i tak dalej czkawka się odbiła tak? to jest czkawka przed kryzysem, który nastąpi zaraz, nie wiadomo kiedy ale nastąpi um, i teraz łatką jest na to, żeby przedłużyć to trwanie jest, są właśnie te płatności bezgotówkowe, taka drobna rzecz ale tak naprawdę każdy z nas się pozbywa tego co ma w portfelu na rzecz jednej prostej karty, ta jedna prosta karta powoduje tylko tyle, że banki mają możliwość tworzenia kolejnych, kolejnych kredytów OK, tyle z nudnej lekcji ekonomii. W każdym razie przyjdzie kryzys. To co widzimy, słuchajcie, jakoś wszyscy się przygotowują do jakiejś wojny, do jakiegoś survivalu, uczą się survivalu, przeżyć w warunkach ekstremalnych itd. Taka jakaś fala takiego strachu przebiega przez społeczeństwo, fala strachu przed wojną, nie wiadomo, kto napadnie, kogo, jak i po co i kiedy. No, ale to jest fala strachu, która napadnie, która po prostu zbliża się ogromny kryzys ekonomiczny. Ludzie to czują. Mówię, mamy teraz chwilowe przedłużenie wprowadzenie plastikowego pieniądza, czyli wprowadzenie non-stop depozytów, pozbywamy się gotówki. To jest chwilowe przedłużenie półtrwania przed ogromnym kryzysem. Co będzie dalej? Jaka będzie waluta w tej przyszłości? Czym będziemy handlować tak naprawdę? Um, to jest pytanie. To jest pytanie, jaka jest waluta przyszłości? Ktoś tam na jednym takim blogu w survivalowym, ktoś tam mówi, że spakuj sobie plecak do plecaka to i to i to. to. Jak piszecie to sobie na, na, na, na Allegro, można kupić plecak survivalowy od razu gotowy z wyposażeniem na najgorsze katastrofy. No i spakuj sobie tam mydełko, coś tam sobie, jakąś baterię sobie spakuj i tak dalej. Będziesz potem tym handlował, będziesz mógł to sprzedawać. Czyli wyglądałoby na to, że mm, kierowana strachem ludzkim, yy, yy, strach ludzki kieruje nas w stronę gromadzenia czegoś. W stronę gromadzenia i, i to nagromadzone coś będzie naszą walutą w przyszłości. A tymczasem. Tymczasem, co tak naprawdę będzie walutą przyszłości? Walutą przyszłości, moim drodzy, będzie miłość. Tylko i wyłącznie miłość. Jezus powiedział dokładnie, czym są pieniądze. Pieniądze oddaj do właściciela. Tak jak się Go zapytali a, o to, czy płacić podatki, to powiedział, a czy wizerunek jest na tym, na tym banknocie no, no cesarze, no to dajcie cesarzowi co cesarskie. My mamy w tym momencie wizerunek z NBP, więc oddajemy to NBP co NBP. Co prawda robimy to chwilowo, dobrowolnie i jak mówię, coraz częściej to robimy po prostu pozbywając się pieniędzy na rzecz kart, więc robimy to, co tam przykazał, nie? Tylko co dalej? Zostaniemy z tymi kartami, zostaniemy z elektronicznym zapisem. Elektroniczny zapis to jest po prostu jakaś masakra, jak sobie człowiek to uświadomi. Wystarczy jedna fala tam słonecznych elektronów i tak dalej, żeby wszystkie elektroniczne zapisy padły. Więc koniec banków, koniec zapisów w bankach, koniec wszystkiego, tak? Okej, okay, dobra, katastroficzna wizja, nie będę nikogo straszył, będzie dobrze. No ale jeśli nawet będzie dobrze, jeśli nie będzie tej katastroficznej wizji, to pojawi się kolejny problem, o którym mówiłem przed chwilą, czyli koniec mechanizmu kreacji pieniądza. Albo państwo zacznie coś dodrukowywać, albo w jeszcze jakiś sposób wymyśla, oprócz płatności bezgotówkowych, który po prostu jest genialnym rozwiązaniem na przedłużenie trwania. Nie wiem, coś będzie trzeba wymyśleć, wykombinować, bo mechanizm kreacji pieniądza się po prostu zwyczajnie za niedługo kończy i będziemy mieli znowu małe yy, albo duże tąpnięcie na rynku. Oczywiście znowu nie chcę nikogo straszyć, bo to się może nigdy nie zadziać. Dlaczego się może nigdy nie zadziać? Bo bank centralny będzie nadal kreował pieniądze swoimi metodami, czyli pożyczając obligacje i tak dalej i inne rzeczy, ale w każdym razie pieniądz cały czas musi napływać na rynek w związku z trochę błędnym liczeniem tego wszystkiego. Więc brak nowego pieniądza na rynku równa się problem. Mówię, w tym momencie tymi kartami plastikowymi sobie podrobiliśmy. Co jeszcze? Nie wiem, za komuny sobie radzili w ten sposób, że drukowali pieniądze okolicznościowe, czyli monety okolicznościowe, banknoty kolekcjonerskie i tym podobne rzeczy. Taki banknot, taka moneta kolekcjonerska to jest, wiecie, no to dla takiego, nie wiem jak obecnie się to robi. Wiem, że za komuny było to raczej trochę... W pewien sposób dodrukowywanie pieniądza, który nie niszczył rynku, bo każdy sobie taki pieniądz dodrukowany schowa pod poduszkę, tak? schowa pod poduszkę, schowa do skarpety nie? i sobie gdzieś tam będzie patrzył. O, jaką mam ładną monetę, dam wnoczkawik kiedyś, tak albo kiedyś sprzedam drożej. Um, tego typu rzeczy się z takimi monetami robi Z jednej strony tak A z drugiej strony jak powiedziałem Jest to taki sposób na podratowanie trochę rynku um, Działa Działa co prawda niewielki stosunkowo Choć nie wiem W tym roku na przykład z tego co patrzę na stronie NBP W planach jest wydrukowanie 38 milionów chyba 5 złotowych monet Więc jest to jakieś 190 milionów czy jakoś tak yy, Czy coś koło tego w ramach rocznicy jakiejś chyba niepodległości. Więc w ten sposób to będzie działać jeszcze jakiś czas. Takie 190 milionów na skalę budżetu to niewiele, ale jeśli włożymy to w nożnik kreacji pieniądza, gdzie stopa procentowa, zdaje się, z tego co widzę w artykułach, trochę będzie mała, no to mamy z tego 19 miliardów do tego 19 miliardów dołożmy to, co na rynku jest pomijane, czyli odsetki od kredytów i różne kary i tak dalej, dołączane do tego kredytów, tak jakby dopisywany kolejny dług, który, o którym tutaj zapominamy, no to już mamy skalę, jak to działa. Zobacz, nie wiem, czy to obecnie tak działa, czy te monety emisyjne, kolekcjonerskie są gdzieś tam, żeby je wyemitować, czy bank musi pożyczać obligacje, czy nie, no ale... Dawniej w ten sposób działało, więc nie wiem, czemu miało dzisiaj inaczej działać. Co prawda, za to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie daje gwarancji, że to tak działa obecnie. Domyślam się, że znajdzie się wiele lepiej liczących ode mnie i wygarnie mi tu masę błędów ekonomicznych. No i super, niech się znajdą, niech mi to policzą, jak to dokładnie działa. Będzie super. Ja tylko daję tak przykładowy ogląd, jak to może wyglądać w jakiejś, powiedzmy, że wyimaginowanej rzeczywistości kreacyjnej pieniądza. Ale co tak naprawdę, co tak naprawdę się stanie? I kiedy Jezus przyjdzie, tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Powiedział nam, że mamy gromadzić skarby i pieniądze zupełnie gdzie indziej. Że waluta, którą mamy gromadzić jest yy, zupełnie inna, jest czymś innym. Przeczytam wam najpierw z Ewangelii Mateusza. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy. Oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rca nie niszczy, gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną. Słuchajcie, niezłe to jest, nie? Nie wiem, można by powiedzieć, ja jeszcze jeden, jeden przykład podam, można by powiedzieć, to w takim razie inwestujmy, inwestujmy, inwestujmy na przykład, nie wiem, w mieszkania, albo inwestujmy w ziemię, w nieruchomości, to nigdy nie straci na tym, na, na, na, na, na, na wartości. Eee... Wiecie co? Opowiem wam ja jeszcze historię mojego pradziadka. Mój pradziadek był z totalnie biednej rodziny. Jak sobie taka historia po domu, krążyła, nie wiem na ile prawdziwa, ale z tego co wiem, to znał Marię Konopnicką i Maria Konopnicka kiedyś napisała taką, taką, taką opowiadanie o nazwie Urbanowa. I to jest opowiadanie o totalnie biednej rodzinie i w mojej rodzinie zawsze krążyła taka nie, niesławna fama, że jest to, że pani Konopnicka się inspirowała hi, historią mojego bradziadka za młodu, więc brzmi to niezbyt nie nie, nie zbyt miło, więc w każdym razie dzi, dzi, bradziad był biedny, ale się dorobił, tak? Wyszedł z tej biedoty, został inżynierem, e, dorobił się całkiem nieźle, bogato wyszedł, tam ożenił się, a... No i co? Przyszła wojna. Na wojnie wyobraźcie sobie, że nie stracił majątku. Ale po wojnie stracił. Po wojnie przyszedł 45, przyszła reforma rolna. Eee, wszystko odebrali. No cóż, było nima. Więc nawet gromadzenie ziemi, nawet gromadzenie nieruchomości jest niczym. Wszystko można stracić. Jezus mówi dalej. Mówiłem, gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce. Oko jest świecą ciała, więc jeśli twoje oko byłoby dobre, całe twoje ciało będzie jasne. Zaś jeśli twoje oko byłoby złe, całe twoje ciało będzie ciemne. Zatem jeżeli światło, które jest w tobie, jest mrokiem, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłował, czy jednego będzie się trzymał, a drugim pogardził. Nie możecie służyć Bogu oraz mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o wasze życie, co zjecie albo co wypijecie, ani o wasze ciało, czym się będziecie podzie się odziewać. Czyż życie nie jest zacniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki. Nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do stodu. A przecież wasz Niebieski ojciec je żywi. Czyż wy nie jesteście daleko zacznijsi niż one? Bo któż z Was, troszcząc się, może dodać jeden łokieć do swojego przyrostu? A o odzienie, Dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liniom, jak rosną. Nie trudzą się ani nie przędą. A powiadam Wam, że ani Salomon w całej swojej sławie nie był przeodziany jak jedna z nich. Zatem, jeśli trawę, Która dziś jest, a jutro w piec jest rzucona Bóg tak przyodziewa Czyż niedaleko więcej was? O małej wiary Więc nie troszcie się mówiąc co będziemy jeść Albo co będziemy pić Albo czym się będziemy przyodziewać Bo tego wszystkiego narody szukają Gdyż wie wasz Ojciec Niebieski Że tego wszystkiego potrzebujecie Ale szukajcie najpierw Królestwa Boga jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dlatego nie troszczcie się o jutro, bowiem jutro samo będzie się troskać o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. O tym, jak się nie troszczyć, dzisiaj nie będę opowiadał. Dzisiaj będę opowiadał o tej walucie. Miłość. To jest jedyna prawdziwa waluta, którą możemy gromadzić. Jaka jest Miłość. I co to znaczy? Czy za miłość będziemy cokolwiek kupować? Co znaczy ten skarb w niebie? Jak to? Zgromadzimy sobie skarby w niebie, czyli skarby miłości, skarby u Boga, tak? I co? I to jest nasza waluta? Waluta, którą będziemy mogli coś kupować? No, ale nie będzie już kupowania, bo w świędze objawienia w apokalipsie mamy napisane, że koniec. W jedną godzinie to wszystko, o czym opowiadałem przez pierwsze 10 minut, czyli te wszystkie banki, pieniądze i tak dalej, to wszystko upadnie w jedną godzinę. Jak to może upaść w jedną godzinę? No chyba tylko ten, ten deszcz słonecznych elektronów albo cokolwiek tym podobnie sprawi to, że to może opaść, upaść w jedną godzinę. Może się też stać pozytywnie, na przykład nagle, nie wiem, nagle się pojawi jakieś takie bogactwo, że całe bogactwo przestanie mieć wartość. Cokolwiek się stanie, to wszystko padnie. Zostanie tylko, Zostaną tylko i wyłącznie skarby Zgromadzone w niebie. Czyli skarby miłości. I co będzie można za to kupić? Co można kupić za skarby zgromadzone w niebie? Nic. Nic nie kupisz. Ale skarb zgromadzony w niebie, czyli uczynki miłości, które możesz dzisiaj już robić, są twoimi oczami. Twoimi oczami po to, abyś mógł ujrzeć więcej światła Bożego. Oko jest świecą ciała. Jeśli Twoje oko byłoby dobre, całe Twoje ciało będzie jasne. Tak Jezus do nas mówi. Więc jeśli Twoje oczy będą oglądały uczynki miłości, czyli skarby zgromadzone w niebie, to gdy nadejdzie Bóg, gdy przyjdzie Bóg, będziesz mógł Jego oglądać. Gdy Mojżesz chodził po pustyni i zobaczył Boga, później ci wszyscy ludzie nie mogli na Mojżesza patrzeć, bo z Mojżesza promieniała chwała Boża. Ktoś tam kiedyś się pomylił w jakimś tłumaczeniu i napisał, że Mojżesz miał rogi. W związku z tym czasami jeszcze na starych rzeźbach mamy Mojżesza z rogami. W każdym razie miał promienie z twarzy i nosił chustkę na twarzy, bo światło, jakie z niego biło, było nie do obejrzenia przez innych ludzi. Ale czym jest ta miłość i o co tak naprawdę chodzi? Co tak naprawdę mamy gromadzić? Słuchajcie, mamy tak okrutne zdanie w Biblii, tak okrutną ekonomię, której tak ciężko zrozumieć, że praktycznie mało kto ją rozumie, ale jest powiedziane tak. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu to nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Jezus to powiedział. Rozumiecie? Jezus powiedział takie zdanie. Czyli widzicie, widzicie osobę biedną i teoretycznie Jezus powiedział, że tej osobie biedniej będzie zabrane to, co ma biednego, więc zabierzemy jej to. A każdemu, kto, kto, kto jest bogaty, będzie to dane, Tak? Tak i nie. Rozumiejąc po staremu, czyli rozumiejąc, że posiadanie to jest posiadanie majątku, czyli finansów, banknotów, ziemi, nie wiadomo czego. W ten sposób można to zrozumieć, tak? że biednemu będzie zabrana, a bogatemu będzie dodane. Ale to nie jest to rozumienie. Jezus mówił o Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym jedyne, co możesz mieć, to skarby miłości, skarby zgromadzone przez miłość, skarby uczynków miłości. To jest jedyne, co możesz zgromadzić w Królestwie Bożym. I to jest tu powiedziane. Każdemu bowiem, kto ma, kto ma odrobinę miłości. A odrobinę miłości możesz mieć dzisiaj, możesz mieć w tej minucie, możesz mieć w tej sekundzie, tak? będzie dane i obfitować będzie. W innych tłumaczeniach jest, będzie to dane. Czyli jeśli masz miłość, zgromadziłeś skarby miłości, będzie tobie dane i będzie tobie obfitować. A temu, kto nie ma skarbów miłości, skarbów w Królestwie Bożym, zostanie zabrane i to, co ma. Ekonomia Królestwa Bożego odnosi się tylko i wyłącznie do skarbów w niebie, czyli do skarbów zgromadzonych z uczynków miłości. To jest wszystko. Ta ekonomia, której mało kto rozumie, dotyczy tylko i wyłącznie miłości i jedynej waluty, jaka będzie w przyszłości. Czyli każdemu, kto kocha Boga, kto ukochał Boga, Bóg odda więcej z nadmiarem. Czyli każdemu, kto ma skarb miłości, będzie dane i ofitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę, wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to jest wszystko. Jeśli chcesz zgromadzić walutę przyszłości, gromadź skarby miłości. Jaka jest miłość i czym jest miłość i jak robić uczynki miłości, o tym będziemy mówić. Zakończę dzisiaj listem do Koryntian. Trzynasty rozdział Hymn do miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłość nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe swoje mienie, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrość Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzestojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przemina. Jeśli języki, dostaną, jeśli wiedza w niej się obróci. Początkowa jest nasza wiedza, i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy dostanie doskonałość to, co cząstkowe przeminie, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmawiałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i nie w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest czustkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość te trzy, lecz z nich największe jest.